Rozdział ósmy. Weekend. Co robisz w weekendy? Słuchaj nagranie i powtarzaj wyrazy i zwroty. Was machst du an Wochenenden? Co robisz w weekendy? Możesz odpowiedzieć. Am Wochenende spiele ich komputer oder sehe fern. W weekend gram na komputerze lub oglądam telewizję. Ich gehe sehr oft ins kino oder lese Bücher. Chodzę bardzo często do kina lub czytam książki. Ich mag einfach im Internet surfen. Lubię po prostu surfować w internecie. Am Wochenende treibe ich Sport. Und meistens spiele ich Fußball. W weekend uprawiam sport, a najczęściej gram w piłkę nożną.